Cześć moi kochani, co słychać? Jak się macie? Mam nadzieję, że wszystko jest tak jak trzeba, wszystko jest w porządku. Oczywiście słuchacie podcastu po polsku. Nie muszę wam tego mówić, ale może nie wiecie, że mam na imię Piotr i bardzo się cieszę, że możemy spędzić ze sobą kilkadziesiąt minut i będę mógł pomóc wam w nauce polskiego. Oczywiście... Nie będzie to lekcja taka jak w szkole Jeśli chcecie lekcje takie jak w szkole To musicie zapisać się do szkoły Kochani, jak to dobrze, że do mnie piszecie Że jesteśmy w kontakcie Ostatnio Basia napisała do mnie Dzięki tobie mój poziom polskiego jest teraz tak Niespodziewanie wysoko, że potrafię słuchać mnóstwo innych audycji. Zawsze mam w pamięci jedną z Twoich rad, która polega na tym, że powinniśmy słuchać trudniejszych rzeczy i wychodzić ze strefy komfortu. To była wspaniała rada. Słucham regularnie dwóch podcastów nagrywanych przez super ludzi, którzy mówią bardzo wyraźnie i mówią na ciekawe tematy. Zdrowy tryb życia, rozwój osobisty i tak dalej. Dlatego zachęcam Twoich słuchaczy, którzy chcą słuchać czegoś trudniejszego i tak jak mówią ludzie ze sobą na co dzień. I Basia podaje tutaj dwa linki www. więcej niż www.więcejnizdroweodżywianie.pl i drugi podcast www. Lepiej teraz. Podam wam te linki w opisie podcastu. Także wejdźcie na stronę RealPolish.pl, poszukajcie podcastu numer 295. Taki numer ma dzisiejszy podcast, i tam znajdziecie te linki. Hmm, zachęcam Was również do słuchania tych podcastów. Brawo Basiu, doskonale. Bardzo się cieszę, że wyszłaś ze strefy komfortu i to, co kiedyś wydawało Ci się bardzo trudne, teraz jest już o wiele łatwiejsze. Właśnie o to chodzi. Dziękuję za e-mail. Bardzo się cieszę, że napisałaś do mnie. Jeśli szukacie podcastów po polsku lub w innych językach, to ja mam na to swoją metodę. Wystarczy włączyć program iTunes. W tym programie trzeba przełączyć się na zakładkę podcasty i przesunąć obraz całkiem, całkiem do dołu. Tam znajdziecie flagę. W rogu znajdziecie flagę. Prawdopodobnie będzie to flaga waszego kraju. Wystarczy teraz Przełączyć tę flagę Na flagę Polski Biało-czerwoną I wtedy zobaczycie podcasty Popularne w Polsce Czyli w większości Będą to podcasty Po polsku Ja tak robię, gdy szukam podcastów Po hiszpańsku Mogę przełączać Na podcasty z Meksyku Albo z Hiszpanii Lub z jakiegokolwiek kraju Jeśli szukacie podcastów po polsku to przełączcie na polską flagę. Taką małą podpowiedź mam dzisiaj dla was. <śmiech> Oprócz Basi przysłał do mnie swoje nagranie Władysław z Białorusi. Władysław uczy się polskiego dopiero od kilku miesięcy. Ale jak sami usłyszycie za moment, potrafi już się swobodnie porozumiewać. Ym, moim zdaniem to jest wspaniałe uczucie, gdy przychodzi ten moment, że zaczynamy mówić. Posłuchajcie fragmentu nagrania, które dostałem od Władysława. Cześć, Piotr. Mam na imię Władysław. Jestem Białorusinem. Teraz mieszkam w Boczeńskim obudzie miasta Iwacewicza. Nagrałem to nagranie. Żeby Tobie podziękować za te rzeczy, które robisz. Ale wkrótce opowiem swoje historie. Jak ja uczyłem język polski i teraz uczę. No to zacząłem uczyć język u lipcu 2016 roku. To znaczy, że teraz prawie pół roku uczę się języka polskiego. Wtedy jeszcze mieszkałem w Mińsku. Минск то столица Беларуси. Пошли э, на на лек... такие крутки, два месячные, на карты поляка, потому что мама родина в Польске хочу получить эти карты. Не очень познал им на тех лекциях, но то был такой копняк мотивационный, чтобы свичить язык дальше. Поэтому, когда я начал им свичить язык самодельный, to czytałem różne artykuły, oglądałem różne filmiki, różne aktualności czytałem. Gdy oglądasz te filmiki wszystkie, czy słuchasz radio, to nie wszystkie słowa rozumiesz, i nie zawsze rozumiesz ten filmik, czy co mówi się w radio. I wtedy zacząłem szukać na różnych forumach, jak mo można jeszcze ćwiczyć język. A wtedy zobaczyłem, że niektórzy ludzie polecają twoje podcasty. Znalazłem twoje podcasty w internecie, zacząłem słuchać. Słucham twoich podcastów tylko gdzieś trzy tygodnie. Jestem człowiekiem nowym na twojej stronie. Ale e, niesamowicie w ten czas mnie przerwało. Nie wiem, jak twoje podcasty wpłynęły na mnie, ale mnie przerwało i wszystkie te słówki, które wyrzucali z mojej głowy teraz siedział w niej. Jeszcze nie wszystkie, ale większość. Nie wiem, jak to się dzieje. Może dlatego, że wszystko mówisz wyraźnie, wszystko zrozumiałe. Jeżeli nie rozumiem jakiegoś słówka, to mogę na słuch go przyjąć, a potem wpisać do tłumacza i popatrzeć, co to słówko znaczy. i Jestem zadowolony tym. E, za to chciałem Tobie podziękować. E, jesteś dobrym człowiekiem, dobrze, robisz dobre sprawy. I chciałem Cię e, poprosić, aby Ty, jak człowiek doświadczony, ocenił moje mówienie po polsku. Jak człowiek, który uczy się przez 6 miesięcy, jak to dobrze ja mówię, czy średnie, czy jakoś jeszcze. Bo ja nie wiem, nie mogę sobie ocenić. Myślę, że to niezły wynik, bo czytałem różne artykuły, niektórzy nie mówią przez rok, przez dwa lata, ale nie mogę dokładnie sobie ocenić. Dziękuję Tobie za wszystko. Do widzenia. Pa, pa. Dziękuję bardzo Władysławowi. Cieszę się, że przysłałeś nagranie. Mam nadzieję, że to będzie dobra motywacja dla innych, żeby nie przerywać nauki języka polskiego. Na początku jest trudno, ale bardzo szybko się uczycie. Jeśli chcecie podzielić się swoją historią, chcecie opowiedzieć, jak uczyliście się polskiego, czy było łatwo, czy było trudno, co robiliście, to bardzo proszę, przysyłajcie swoje nagrania do mnie. Bardzo lubię słuchać nagrań od Was. Zawsze cieszę się, gdy dostaję wiadomości od Was. Zachęcam Was, przysyłajcie swoje nagrania, piszcie do mnie, jak uczycie się polskiego. Pewnie już wiecie, że... Przekroczyłem niedawno pewną granicę. Mam już skończone 50 lat. Tak, tak, 50 lat minęło jak jeden dzień. Na pewno nie jest to jeszcze bardzo, bardzo dużo, ale skłoniło mnie to do pewnych przemyśleń. Ostatnio szukałem informacji i czytałem, Sporo na temat mózgu Sporo to znaczy dużo Czasami mówimy sporo Gdy chcemy powiedzieć dużo Zatem czytałem sporo na temat mózgu Interesuje mnie to jak funkcjonuje Jak działa ludzki mózg Ciało i umysł to rzeczy, które są ze sobą nieroze Nierozerwalne Nierozerwalne, czyli nie można ich rozerwać Są ze sobą połączone Jedno wpływa na drugie Ciało wpływa na nasz umysł A to co robimy, o czym myślimy Wpływa na nasze ciało Jeśli nie trenujemy fizycznie, nie robimy ćwiczeń To nasze mięśnie są coraz słabsze Tracimy siły i mamy coraz mniej chęci na ruch Dokładnie To samo dzieje się z naszym mózgiem Jeśli mózg nie ćwiczy To traci neurony I połączenia między neuronami Mózg traci umiejętność reakcji Traci elastyczność Tracimy zdolność myślenia Nasz mózg żeby być w formie Potrzebuje wyzwań Potrzebuje wymogów, zmian Potrzebuje trudnych zadań Chodzimy na siłownię, żeby ćwiczyć Nasze ciało, nasze mięśnie To samo powinniśmy robić z naszym mózgiem Powinniśmy ćwiczyć nasz mózg Dotyczy to przede wszystkim ludzi starszych jeśli ktoś skończył 50 lat, to codziennie traci tysiące komórek, tysiące neuronów w swoim mózgu. Hmm, to nie jest jeszcze wielkim zmartwieniem, bo w mózgu są biliony komórek, więc na pewno ich wystarczy jeszcze na długo. Ale gdybym zaczął mówić jakieś głupoty, no to już wiecie teraz, Dlaczego? <grym> Czy wiecie, że zmiany są bardzo dobre dla naszego mózgu? Z reguły ludzie nie lubią zmian, bo to wiąże się z wysiłkiem. Z reguły ludzie nie lubią wysiłku. To, co jest dla nas dobre, często nie jest tym samym, co lubimy robić. Ludzie, w szczególności w szczególności ludzie starsi Lubią robić rzeczy w taki sposób Jak to robili zawsze Ludzie nie lubią zmian Ludzie lubią rutynę Nasz mózg też lubi rutynę Problem jest w tym, że jeśli mózg Przyzwyczai się do działania w jakiś sposób To już nie musi myśleć wszystko zaczynamy wtedy robić automatycznie. Nie musimy już myśleć. Mózg działa wtedy bardzo szybko i z wielką łatwością. Czasami to nam się przydaje. Będę o tym jeszcze mówił. Jedyną możliwością, żeby przerwać takie automatyczne działanie jest dostarczenie do mózgu nowych informacji to właśnie wtedy pojawiają się nowe połączenia między neuronami dzieje się tak dzięki zmianom dzięki nowym informacjom dostarczonym do mózgu nowe informacje powodują że powstają nowe połączenia między neuronami. Jednak ludzie nie lubią zmian. Dlaczego? Dlaczego nie lubimy zmian? Pewnie dlatego, że nowe rzeczy, zmiany wprowadzają pewien niepokój. Po prostu boimy się zmian. Na przykład gdy przeniesiesz się do innego miejsca, zmienisz pracę, Nigdy nie wiesz, co się zmieni i czy to będzie dobre dla ciebie. Będzie nowe otoczenie, nowi ludzie. Musimy pokonać strach. To wymaga wysiłku, a nasz mózg nie lubi wysiłku. Nasz mózg reaguje na to, co robimy. Szybko adoptuje się do nowych warunków. Adoptuje się do rzeczywistości, która jest wokół nas najpierw uczy się a potem zaczyna działać rutynowo działać rutynowo czyli bez większego myślenia, automatycznie na pewno wiecie co to jest choroba Alzheimera czy wiecie, że ryzyko zachorowania na tę okropną chorobę Zmniejsza się o 70% wśród ludzi, którzy uczyli się na wyższej uczelni? Nauka na uczelni nie zabezpiecza nas przed chorobą, ale z badań statystycznych wynika, że ryzyko zachorowania bardzo spada u ludzi, którzy ukończyli w młodości wyższą uczelnię. Czy myślicie, że to, czego uczyli się ci ludzie jest istotne, jest ważne? Nie, nie. Nie jest ważne to, czego się uczyłeś albo uczyłaś. Chodzi o to, że ludzie wykształceni po skończeniu studiów pracują później przez wiele lat w sposób, który wymaga od nich myślenia. To właśnie te codzienne wyzwania dla mózgu Powodują, że rzadziej chorujemy później na demencję Badania dowodzą, że każda aktywność mentalna nam pomaga W ostatnich latach powstało wiele programów i gier komputerowych Które mają pomagać ludziom utrzymywać mózg w dobrej formie. Jednak w wielu przypadkach granie w te gry nie daje bardzo dobrego rezultatu. Nie ma dowodów na to, że granie w takie gry usprawnia nasz mózg. Jedynie co dowiedziono to to, że ktoś kto gra w takie gry jest coraz lepszy w graniu. Po prostu mózg uczy się grać w te gry. Nie możemy też powiedzieć, że takie gry nie pomagają, w każdym razie na pewno nie szkodzą. Jednak nie wiemy, czy rzeczywiście mają wpływ na lepszą pracę mózgu w normalnym życiu. Jedno jest pewne. Wiele badań na to wskazuje. Mózg wymaga stymulacji. W przeciwnym wypadku po prostu umiera. Mózg musi pracować. Naukowcy mówią, że czytanie jest doskonałym treningiem dla mózgu Gdy czytamy coś To nasz mózg przetwarza jedną informację w drugą Czytanie jest na przykład o wiele lepsze dla mózgu niż oglądanie filmu Pomyślcie Czytasz książkę i autor opisuje jakąś piękną dziewczynę W twoim mózgu powstaje obraz tej dziewczyny Patrzysz na książkę i nie widzisz dziewczyny Widzisz czarne litery na białej kartce Tylko to tam jest Mózg musi wykonać wielką pracę Aby z tych liter powstał w głowie obraz pięknej dziewczyny Musimy zrozumieć to, co czytamy, zapamiętać to, wyobrazić sobie coś i tak dalej, i tak dalej. Jeśli oglądasz telewizję, to po prostu widzisz piękną aktorkę i to wszystko. Mózg nie musi się wtedy przemęczać. Im więcej mózg się męczy, tym lepiej dla nas. Na szczęście to nie boli. Niestety, nasz mózg jest bardzo dobry w nic nierobieniu. Praca mózgu pochłania ogromne ilości energii. Dlatego mózg pracuje tylko wtedy, gdy musi. Gdy go do tego zmuszamy. Mózg jest bardzo leniwy i zarazem bardzo mądry. Mózg szybko się uczy, korzysta z naszego doświadczenia, na tym polega praktyka. Jeśli ciągle robisz rzeczy tak samo, to mózg nie rozwija nowych połączeń nerwowych. Tylko korzysta z tych, które już tam są. Na tym polega lenistwo mózgu. Jeśli widziałeś wszystko, jeśli słyszałeś wszystko, wiesz wszystko to mózg nie ma co robić. Nie ma potrzeby myśleć. Zobaczcie, im człowiek starszy, tym ma więcej doświadczenia. Dlatego wciąż potrzebujemy nowych doświadczeń, nowych wyzwań. Ale wy jesteście jeszcze młodzi. Pamiętajcie, wszystko, co jest nowe dla naszego mózgu, powoduje powstawanie nowych połączeń między komórkami w mózgu, między neuronami. Badacze odkryli, że komórki w mózgu zużywają tlen. Im bardziej jest używana komórka, tym więcej potrzebuje tlenu. Tlen oczywiście jest dostarczany do mózgu we krwi. Tlen jest Niezwykle ważny dla naszych neuronów. Wystarczy moment bez tlenu i neurony umierają. Świeży tlen jest bardzo ważny dla mózgu. Badacze odkryli jak dostarczyć tlen do mózgu. Wystarczy go używać. Komórki same będą pobierać tlen. Wystarczy ich używać. Komórki walczą o tlen ze sobą. Mózg jest na tyle mądry, że nie daje komórkom nieużywanym tlenu. Naukowcy mogą nawet zobaczyć, które komórki są dobrze dotlenione. Dotlenione, czyli mające dużo tlenu. Myślimy o czymś? I na monitorze widać, do których części mózgu dopływa więcej krwi, które komórki są dotlenione. Zaczynamy myśleć o czymś innym i na monitorze widać, że inne komórki są teraz aktywne. Ciekawy jest też inny mechanizm, który dotyczy pracy mózgu. Zawsze gdy słyszymy jakąś nową informację, w naszym mózgu powstają nowe połączenia między komórkami, między neuronami Wcześniej tych połączeń nie było One powstają w momencie uczenia się Zatem im więcej się uczymy, tym więcej mamy połączeń między komórkami Dlaczego te połączenia są bardzo ważne O tym powiem za chwilkę Każdy neuron, każda komórka Ma około 30 tysięcy połączeń z innymi neuronami A w mózgu są biliony komórek Na przykład w mózgu muchy jest około 100 tysięcy komórek w ludzkim mózgu Między komórkami jest ogromna sieć połączeń Dobrze, ale dlaczego te połączenia są tak ważne? To bardzo proste Mamy bardzo dużo komórek Biliony komórek Ale po pewnym czasie Gdy mamy 40, może 50 lat Zaczynamy tracić Tysiące komórek każdego dnia Nadal mamy ich wystarczająco dużo Więc to nie jest problem Do tej pory naukowcy nie wiedzieli Jak powstaje decyzja Które komórki mają umrzeć A które mają żyć Czy to dzieje się losowo, przypadkowo? Nie Nasz mózg pozwala umrzeć tylko tym komórkom, które nie mają połączeń. One i tak nie są używane, nie są więc potrzebne. Komórki, które mają dużo połączeń, są zabezpieczone. One nie umierają. A po co nam komórki, które nie mają połączeń? Te komórki nie są używane, dlatego umierają. Prosta sprawa, logiczna. Komórki w naszym mózgu są tak samo stare jak my. Gdy mamy dwa lata, już nie powstają w naszym mózgu nowe komórki. To są jedyne komórki w naszym ciele, które mają tyle lat, Ile my mamy Wszystkie inne komórki Ulegają wymianie na nowe Tylko komórki w mózgu Są przez cały czas z nami Na przykład nasza skóra Ma tylko jakieś trzy tygodnie Jest bardzo młoda Dlaczego więc moje ręce Które są zrobione z nowych komórek Tak staro wyglądają? Tym zajmiemy się innym razem Materiał, z którego wykonane jest nasze ciało Jest nowy Z wyjątkiem naszego mózgu Nasze stare komórki pracują przez lata Komórki w mózgu Oczywiście czasami powstają małe problemy Czasami nie działają tak jak powinny na szczęście istnieje mechanizm, który pozwala naszemu mózgowi poprawić te błędy. Każda komórka sama wytwarza, czyli produkuje specjalną substancję, która ją leczy. Sama produkuje sobie lekarstwo. I co jest najfajniejsze, im więcej dana komórka jest używana, tym więcej. Produkuje tej substancji Fajnie, prawda? Jest jeszcze jedna rzecz O której się dowiedziałem I o której chciałbym wam powiedzieć Naukowcy odkryli, że gdy mamy Dwa lata, wtedy nasz mózg Staje się zamkniętym systemem Czyli nie powstają w nim nowe komórki To jest to, co mamy na całe życie to musi nam wystarczyć. Ale ostatnio odkryto, że to nie jest do końca prawda. Nawet w starym mózgu, gdy jest to bardzo potrzebne, mogą powstać nowe komórki. Jednak potrzeba musi być bardzo, bardzo wyraźna. Na pewno wiecie, że lewa część mózgu odpowiada za prawą część ciała. Pomyślmy, że ktoś uległ wypadkowi Albo miał wylew krwi do mózgu I ma uszkodzone komórki Które odpowiadają za jego prawą rękę Chociaż taki człowiek ma Sprawną rękę Jego ręka nie jest uszkodzona To i tak nie może nią ruszać Jasne? Ręka jest zdrowa Nic z jej nie jest Nie jest złamana Ale część mózgu Która steruje tą ręką Nie może teraz nią sterować Mówimy, że ręka jest Sparaliżowana Co robi mózg? Uczy się używać lewej ręki Jeśli zaczniemy pisać lewą ręką Podnosić rzeczy lewą ręką to będziemy z biegiem czasu robić to coraz lepiej. Nawet jeśli wcześniej tego nigdy nie robiliśmy. Oczywiście na początku nie będzie łatwo, ale po pewnym czasie nie będzie tak źle. I znowu wychodzi lenistwo naszego mózgu. Nasz mózg robi to, co jest dla niego łatwiejsze. Uczy się jak używać innych komórek. Ale rehabilitanci już dawno to zauważyli. Dlatego często przywiązują zdrową rękę, żeby zmusić mózg do cięższej pracy. Wtedy mózg musi uruchomić sparaliżowaną rękę. To jest sygnał do powstania nowych komórek. Nie zawsze się to udaje, ale jest bardzo często tak, że prawa ręka zaczyna się ruszać. Ta uszkodzona ręka zaczyna się ruszać. Czasami trwa to kilka tygodni, a nawet kilka miesięcy. Jednak żeby tak się stało, mózg potrzebuje wyzwania. Potrzebuje pracy. Bez tego nic się nie dzieje. Niesamowita rzecz, powstają nowe komórki, nowe komórki, które odpowiadają za pracę prawej ręki. Czy potrzebujemy ćwiczyć mózg tak, jak ćwiczymy ciało? Oczywiście. Na przykład podróże są bardzo dobre. Gdy podróżujemy, wszystko jest nowe. Nowe są widoki, nowe są zapachy, nowych ludzi spotykamy. A przecież pamiętamy wszystko, co jest nowe, tworzy nowe połączenia między neuronami. Gdy jesteśmy w hotelu, w innym mieście wszystko jest nowe, inne, wymaga myślenia. Żeby dostać się w pewne miejsce, musimy sprawdzić drogę. Jednak po pewnym czasie wszystko staje się zwyczajne. Nie musimy już myśleć. Żeby dostać się z punktu A do B, nie musimy myśleć. Powoli mózg uczy się i bazuje na połączeniach, które już są w naszej głowie. Tak działa nasz mózg. Najpierw się uczy, a potem działa już rutynowo, automatycznie. I czasami zależy nam na tym, żeby nie myśleć nad czymś, tylko robić to automatycznie. Dlatego muzycy ćwiczą grę na instrumencie, żeby potem grać bez wysiłku, bez myślenia. Chcecie mówić po polsku bez myślenia? Automatycznie? Właśnie dlatego trzeba robić dużo powtórek, bo nasz mózg uczy się. Powstają nowe połączenia między neuronami i potem działa już automatycznie. Dlatego w moich historykach jest bardzo dużo powtórzeń. Odpowiadacie na podobne pytania wiele, wiele, wiele razy. W ten sposób mózg zaczyna działać Rutynowo, automatycznie A w tym przypadku właśnie o to nam chodzi Żeby mówić automatycznie, bez myślenia Bez tłumaczenia w głowie Nie muszę wam chyba mówić, że nauka języka Jest doskonałym sposobem na utrzymanie Mózgu w dobrej formie Zanim dojdziemy do płynnego mówienia, do mówienia automatycznego, nasz mózg musi się nieźle natrudzić, musi się dużo napracować, musi powstać wiele, wiele nowych połączeń nerwowych. Zatem uczmy się języków obcych. Ja bardzo się cieszę, że uczycie się polskiego właśnie ze mną, bardzo się cieszę, że dzięki tej audycji powstało w Waszych głowach wiele, wiele połączeń między neuronami. Zapraszam Was oczywiście do komentowania, do pisania, do mnie, do korzystania z kursów, do korzystania z klubu VIP. Myślę, że znajdziecie na mojej stronie, na stronie realpolish.pl Coś ciekawego dla siebie i że w ten sposób... Pomogę wam w nauce Języka polskiego hmm, Jeśli jesteście tu nowi To przypomnę tylko, że Dla początkujących Mam kurs 100 Daily Polish Stories A dla bardziej zaawansowanych Kursy 365 Daily Polish Listening I historyjski Historyjki z polskimi Idiomami Oraz klub VIP który je, w którym jest już ponad 300 filmików Jeśli codziennie będzie ogl będziecie oglądać jeden filmik To zajmie wam to prawie rok A ja wciąż dodaję nowe filmiki Zapraszam serdecznie I cóż, to by było na tyle To wszystko na dziś Ściskam was mocno Trzymajcie się ciepło Uważajcie na siebie. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji. I oczywiście zapraszam. Następnym razem. pa! pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji, zapraszam na realpolish.pl.